Ta oparta na wysoce ideowych walorach naszych obywateli i bogactwie kraju rokuje jak najlepsze nadzieje. Spostrzeżenie to jest obiektywny faktem i wszyscy w to nareszcie uwierzyć musimy. Nad małostkami absorbującymi jeszcze umysły niektórych same życie przejdzie do porządku dziennego. Trwałymi pozostaną tylko dzieła wielkie. Ścisła obserwacja Okazuje na podstawie liczb, że spośród krajów Europy Polska z szybkości rozwoju kroczy na pierwszym miejscu. Już w niedalekiej przyszłości widzę czas, kiedy sąsiedzi nasi będą nie tylko nas podziwiać, ale i nam zazdrościć. Jednak nie należy tej przyszłości Polski w ten sposób rozumieć, że to musi przyjść samo przez się, lecz nieodzownym warunkiem do tego jest usilna praca prowadzona z całą energią. Aby zaś ta praca była owocną, potrzeba kilku czynników, z których dwa są najważniejsze. Pierwszym czynnikiem jest zgoda i jedność, gdyż jeżeli zgody nie będzie, nawet największe wysiłki nie dadzą żadnych rezultatów. Trzeba ojczyznę kochać jak matkę rodzoną, a jeśli dla niej żywić będziemy takie uczucia, wtedy łatwiej będzie o zgodę. Dalej powinniśmy mieć wyrozumiałość dla tych, którzy miłują swój ideał. Oczywiście ludzi złych i podłych nie wolno szanować, gdyż tem się ich wzmocniło. Drugim warunkiem jest organizacja. Człowiek sam nie może osiągnąć nigdy tego, co za pomocą organizacji.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 Praca, która ma nas zabezpieczyć w porę przed niebezpieczeństwem, musi być wykonana w ścisłym kontakcie z nauką techniczną i z jej najnowszymi zdobyczami. Musimy zatem naukę techniczną nie tylko pielęgnować, ale i utrzymywać na jak najwyższym poziomie. Musimy mieć możność jak najszybszego jej rozpowszechniania, winniśmy wzbudzać jak najenergiczniej twórczość w dziedzinie nauk technicznych i zaprawiać do niej. Posiadamy jeden atut, który ma wielkie znaczenie, a który pozostawiła nam w spuściźnie długoletnia walka z najazdem. Przyszedł czas, kiedy spuściznę pozostawioną nam przez walkę niepodległość musimy z jak największym pośpiechem realizować, gdyż w przeciwnym razie bezpowrotnie ją rozproszymy. Tym atutem naszym... Tą spuścizną walki z zaborcami jest energia potencjalna w społeczeństwie, o jakiej obecny zachód pojęcia nie ma. Ową energię potencjalną stanowią nasze uczucia dla kraju. Ta energia psychiczna, to uczucie pozwala zapomnieć o materialnych korzyściach osobistych, zmusza na każdym polu działalności pamiętać przede wszystkim o korzyściach dla kraju i pobudzać do największych wysiłków twórczych. Przecież teraz właśnie jest tyle u nas sposobności dla ludzi energiczniejszych i sprytniejszych do pomnażania w łatwy sposób swych bogactw materialnych. To, że przy tej sposobności ogólnej wartości się nie zwiększa, ale głównie wydziera się ją innym, mniej zaradnym, nie może stanowić przeszkody. W najlepszym razie moglibyśmy się spodziewać rozwoju przemysłu bo w bardzo nielicznych, wyjątkowych kierunkach, w których jedynie... Nadmiernie korzyści są spodziewane. O jakimś powstaniu szeregu wytwórni zharmonizowanych z naszymi potrzebami nie można byłoby myśleć, gdyby nie ta spuścizna naszych długoletnich walk z najazdem. Takich wysiłków twórczych, a nawet nadzwyczajnych, pochodzących z tego źródła, byliśmy już świadkami w dziedzinie politycznej i militarnej, a dziedzina gospodarcza też nie może pozostać w tyle. I w tej dziedzinie praca nie tylko może, ale musi być nastrojona na wyższy ton, jedynie pozwalający na szybkie wyrównanie wielkich luk spowodowanych naszą długoletnią niewolą. Inaczej, znajdujących się od wieków w ciągłej ewolucji narodów, nie dościgniemy w ich rozwoju. Gdy chodziło o obronę granic przed fizyczną przemocą wrogów, to pomimo bardzo złego stanu naszych finansów musiały się na stworzenie i utrzymanie armii znaleźć pieniądze, bo zrozumienie potrzeby takich nadzwyczajnych wysiłków finansowych istniało w społeczeństwie. Chodzi zatem o stworzenie analogicznego uświadomienia, że i z innej strony grozi nam również wielkie niebezpieczeństwo stracenia niezależności, że zatem... Należy i w tym innym kierunku zdobyć się na nadzwyczajne wysiłki, i to w celu szybkiego stworzenia wielkich wytwórni. Równolegle z tym musi iść tworzenie armii gruntownie wykształconych zawodowo pracowników. Społeczeństwo nasze, które już potrafiło się zdobyć na poprzedni tak wielki wysiłek, mający na celu obronę granic... Winno bezwarunkowo zdobyć się na ten dodatkowy wysiłek, tym bardziej, że tylko niewielką część tego, co się wyłożyło na stworzenie i utrzymanie armii, wyłożyć należy na cele obrony ekonomicznej. I że ta obrona jest zarazem owym posiewem w urodzajną glebę, z którego zbierzemy plon wielki, zwracający nam z powrotem koszta posiewu wielokrotnie. Militarna obrona kraju nie jest do pomyślenia obecnie bez jednoczesnego pogotowia przemysłu wojennego, które stworzyć jedynie jest w stanie szeroko rozwinięty przemysł krajowy. Armia obrony ekonomicznej, o ile ma stać na wysokości zadania, musi się składać nie tylko z techników kształconych w wyższych zakładach naukowych, ale i z całej rzeszy techników o wykształceniu więcej praktycznym, których dostarczyć powinny dobrze wyposażone niższe szkoły techniczne różnych kategorii. Winniśmy się spieszyć z pomnażaniem naszej wytwórczości, bo od niej jedynie zależne jest dojście do równowagi bilansu handlowego, który z wyjątkowo biernego stać się musi jak najszybciej czynnym. Czynność bilansu jest najważniejszym czynnikiem naszej siły ekonomicznej. Tylko daleko idącą oszczędnością nasz naród jest w stanie doprowadzić państwo własnymi siłami do zasobności i potęgi. Ignacy Mościcki, prezydent Rzeczypospolitej, Strony 149 do 154. Przemówienie wygłoszone na sali rycerskiej Zamku Królewskiego 1 stycznia 1932 roku na spotkaniu z Korpusem Dyplomatycznym. Narody pragną rzeczywiście, jak to wasza ekscelencja tak wymownie podkreślił, żyć, pracować i rozwijać się w atmosferze pokoju i wolności. Daj Boże, aby wysiłki przedsięwzięte dla stworzenia zdrowych i trwałych podstaw dla pokojowej współpracy, dążącej ku powszechnemu dobru, zdołały przezwyciężyć kryzys, jaki obecnie przechodzi świat cały i przywrócić dobrobyt. Jedyny środek, mogący zarazić złu... Widzimy w rozbrojeniu moralnym narodów, które wyłącznie potrafi stworzyć atmosferę zaufania niezbędną dla skuteczności wszelkich przedsięwzięć dążących do pacyfikacji świata. Przekonany, że ta myśl odpowiada ideologii najwyższego autorytetu moralnego, papieża, którego wasza ekscelencja jest przedstawicielem i pewny, że przyczyni się ona do urzeczywistnienia tego ideału powszechnego pokoju, proszę waszą ekscelencję, o uproszenie błogosławieństwa Bożego dla wysiłków ludzi dobrej woli. Tygodnik ilustrowany, numer drugi, 9 stycznia 1932 roku, strona 21. Przemówienie do Polonii Amerykańskiej, 7 listopada 1932 roku. Prezydent w pięciominutowym angielskim przemówieniu złożył hołd pamięci wielkiego prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilsona, który przyczynił się do odzyskania przez Polskę niepodległości i którego imię jest zawsze z ścią wspominane przez Polskę. Specjalny hołd oddał w swym angielskim przemówieniu marszałkowi Piłsudskiemu, który zorganizował polską armię i postawił ją na takim poziomie, że dziś Polska... Choć nade wszystko miłująca pokój i pragnąca go utrzymać, jest gotowa stawić silny opór każdemu, kto by chciał naruszyć całość jej granic. Później przemawiał po polsku, mówiąc między innymi. Dziś radujecie się w sercach waszych, że być Polakiem nie jest to upokorzenie żadne, ale zaszczyt, honor, honor coraz większy. Wczuć się w wasze myśli i uczucia jest mi tym łatwiej, że sam przez wiele najpiękniejszych lat swego życia byłem emigrantem. Poprzez wielką odległość dzielącą mnie od was wyczuwam waszą radość, że starej macierzy waszej dzieje się coraz lepiej. Jest przyrodzoną potrzebą każdego człowieka móc matkę swą otoczyć szacunkiem i uczuciem. Upośledzony czuje się taki człowiek, który o matce swojej nic nie wie lub wie, że żyje w upokorzeniu. W takim położeniu byliście wy na emigracji jeszcze niewiele lat temu, gdy wspólna macierz wasza, Polska, nie miała nawet imienia swego między państwami. Dziennik Związkowy Chicago, 19 grudnia 1932 roku, strona pierwsza. Wywiad Ignacego Mościckiego dla Konrada Wrzosa w 1933 roku. Pamiętam pierwsze zetknięcie z robotnikami w Chorzowie. W kantynie miejscowej zebrało się 700-800 robotników. Przemówiłem do nich po raz pierwszy. Powiedziałem im, że od tej pory pracować będą dla własnego państwa. Kiedy skończyłem, zapytałem, czy trzeba wam to przetłumaczyć, czy chcecie, abym przemówił do was po niemiecku. Odpowiedzieli mi burzą protestów. Nie chcemy, wołali, nie chcemy. Od tego czasu mówiło się w fabryce już tylko po polsku. Ale polonizacja to nie wszystko. Trzeba było zdobyć zaufanie robotników, którzy nie entuzjazmowali się bynajmniej nowymi inżynierami. Jak to uczynić? Naturalnie pracowaliśmy nad tym, aby stworzyć całość harmonijną. Musiało się fabrykę tworzyć wprost od nowa. I trzeba było widzieć, jak z miesiąca na miesiąc rosły doświadczenia. I trzeba było widzieć wrażenie robotników, gdy fabryka doszła do produkcji, którą zostawili poprzednicy. A potem poszliśmy dalej, dużo dalej. To był tryumf inżynierów. Wówczas, dopiero gdy przekroczyliśmy dawną wytwórczość, zespół inżynierów zdobył sobie zaufanie robotników. Robotnicy, którzy przez wiele lat pracowali pod dawnym kierownictwem, nabrali przekonania do polskich... Umiejętności to była ładna, radosna, pokrzepiająca praca. Miała szerokie i głębokie znaczenie. Po nieufności nastąpił entuzjazm. Chorzów zaczął budzić sentyment. Każdy chciał się dostać do Chorzowa. Między robotnikami poczęły krążyć legendy o raju chorzowskim. Zapowiedziałem inżynierom, że nie życzę sobie, aby robotnicy byli przez nich maltretowani. Robotnikowi musi być w fabryce dobrze. — Uprzedziłem inżynierów, że w razie niesprawiedliwości i krzywdzącego traktowania robotników winny inżynier zostanie usunięty. Naturalnie z drugiej strony musiała działać silna ręka wobec nadużyć robotników. Z początku wynoszono z fabryki karbit tonami. Powoli, powoli wypleniało się ten zwyczaj. Mówiło się, to uwłacza waszej godności. Po tym odbierało się karbit. Wreszcie robotnicy sami powiedzieli sobie dość. Zrozumieli, że kradzież i sabotaż naprawdę uwłacza ich godności. A ponieważ mimo to zdarzały się jeszcze od czasu do czasu kradzieże, więc powiedzieli sobie, że jeżeli raz jeszcze któryś wyniesie karbit, jeżeli raz jeszcze złapią któregoś na gorącym uczynku, to wsadzą go do pieca karbidowego. Od razu wszystko się urwało. Zapanował strach i wstyd. Wypadki kradzieże nie powtórzyły się już więcej. Poczucie godności robotników stało się tak wielkie, że naprawdę rzuciliby do pieca tego, który by im przyniósł wstyd. — Czy pan wie — dodał po chwili pan prezydent, przesuwając się bliżej — że potem przynajmniej raz na tydzień odbywała dyrekcja posiedzenia z radą załogową? Polska, która zatrudnia... Przeszło 70% ogółu ludności na roli, ze względu na ograniczone możliwości emigracji, na szybki przyrost ludności, dalej z powodu konieczności uprzemysłowienia kraju, które się dokonać może tylko przy rozwoju konsumpcji rolnictwa, powinna dążyć do intensywnej gospodarki. W latach, gdy myśl ta została rzucona warunkiem wprowadzenia w życie tego hasła, było zaopatrzenie rolnictwa w produkty azotowe, tanie i w Polsce produkowane. Chorzów, który produkował w 1922-1923 około 40 tysięcy ton związków azotowych, wywiózł z tego około 30% za granicę dla braku zbytu w kraju, gdy z wyprodukowanych w 1929 roku 175 tysięcy ton nie wywiózł z kraju nic, umieszczając całą produkcję na rynku wewnętrznym. Inicjatywa budowy nowej fabryki azotowej. Oparta była na rachubach, iż zapotrzebowanie na nawozy sztuczne, tę podstawę zbóż i roślin, będzie znacznie większe, aniżeli mógł dać chorzów. Takie były rachuby. Rachuby te nie przewidziały kryzysu światowego. Mimo to pieniądze, które poszły na mościce, nie są stracone, mościce bowiem zwiększają siłę obronną Polski. Pierwszą pobudką do budowy fabryki był interes gospodarczy kraju, interes rolnictwa. Dalszą myślą była konieczność zdobycia kwasów potrzebnych do obrony państwa. Państwo zarezerwowało sobie tereny do ewentualnej dalszej rozbudowy fabryki. Ale o tym nie myśli się teraz. Natomiast jest mowa o zużytkowaniu przez fabrykę gazu ziemnego. Muszę powiedzieć o panu Kwiatkowskim, że ja go zdobyłem dla Chorzowa. Miałem wrażenie, że uda się. Ale pan Kwiatkowski przeszedł wszelkie oczekiwania. To też, gdy zostałem prezydentem, zmusiłem go, aby objął Ministerstwo Przemysłu i Handlu. To wyjątkowy człowiek. Nie tylko jest zdolny, ale wszystkie swe siły oddałby państwu. Dla niego nie ma innej pracy poza pracą dla państwa. Pan Kwiatkowski zabrał cały ten nastrój do mościc. Te fabryki, mościce i chorzów są pod tym względem wyjątkiem. I nie tylko u nas, lecz i na zachodzie. — Ja znam zachód — rzekł po chwili pan prezydent. — I gdyby nastrój Chorzowa i Mościc był drogą do doskonałości — dodał po długiej chwili milczenia — tyle piękna mogłoby być na świecie. Chwila ciszy i refleksja. Tymczasem kryzys światowy pokrzyżował wszystko. — Czy wybrniemy z niego? — zapytałem. — Wybrniemy — rzekł mocno i z wiarą nasz rozmówca. Zapytaliśmy go o źródła kryzysu światowego i rozmowa przeszła na tematy ustrojowe i polityczne. Czy pan prezydent nie podziela opinii, iż źródło kryzysu tkwią w wojnie światowej? Oczywiście, odpowiada pan prezydent. Wojna jednak była następstwem błędów wynikających z chciwości ludzkiej. Chciwość zawsze mści się. Mam na myśli chciwość cudzych ziem. Ale chciwość bywa dwojakiego rodzaju. Jak już to ten drugi rodzaj chciwości, czy pan prezydent ma na myśli rządzę bogactw? I rozmowa przechodzi na temat kryzysu ustroju kapitalistycznego. Zapytałem wprost, czy kapitalizm, zdaniem pana prezydenta, przeżył się? Ustrój kapitalistyczny w teorii, odrzekł pan prezydent, nie przeżył się, tylko zwyrodniał w niesolidności ludzkiej. Na tym polega cała słabość ustroju. Tkwi ona w tym że pozwolił on na rozwinięcie się najwstrętniejszych paskudstw, które pochodzą z chciwości ludzkiej. W tym leży jego błąd, iż nie tworzy on pewnych gorsycików, które byłyby w stanie utrzymać jego linię. Chciwość rozkłada organizm kapitalizmu w brzydki sposób. Cały czas pobytu w Szwajcarii pracowałem twórczo. Praca twórcza przechodzi przez różne fazy. Udany eksperyment doprowadza do rozpoczęcia fabrykacji. I zaczyna się produkcja. Trzeba było budować fabrykę, trzeba było wprowadzać w sprawy personel. Wynalazca musi myśleć o wszystkim poza finansami. Nie ja finansowałem tę fabrykę, która miała wprowadzić w życie mój wynalazek. To była sprawa finansistów. Jak fabryka ruszyła, zaczęła się ich rola. I to pierwszy raz w życiu wypadło mi się zetknąć z objawami chciwości ludzkiej drugiego rodzaju. I przykre... Ciężkie zrobiło to na mnie wrażenie. Był wtedy młodym człowiekiem, miało to miejsce w początkach bieżącego stulecia. Pewne wielkie towarzystwo akcyjne, któremu miałem możność przyglądać się bliżej, prowadziło przez szereg lat produkcję pod znakiem pomyślności. Dawało też stale wysokie dywidendy. Finansiści, zresztą nie Szwajcarzy, wywozili wielkie pieniądze zarobione na fabryce. Z jednej strony zespół inżynierów i robotników pracował, z drugiej zaś finansiści wywozili pieniądze. Byłoby to naturalne i byłoby zrozumiałe, ale w jaki sposób dochodzili finansiści do tych pieniędzy, które były większe aniżeli możliwe dochody fabryki? Otóż to. Periodycznie, przynajmniej raz na miesiąc. Tworzyło się specjalną propagandę na rzecz hossy akcji fabryki. Podczas hossy sprzedawano papiery towarzystwa. Następowało uspokojenie. Przy lada jednak sposobności powodowano bessę. Fabryka pracowała, papier jej miał opinię papieru doskonałego. Posiadaczami jego byli nauczyciele, kolejarze, tramwajarze. Ci prości ludzie sądzili, że skoro towarzystwo daje wysoką dywidendę, to papiery jego winny również dawać wysokie dochody. Ale nie orientowali się biedacy, że muszą płacić adzio. Właśnie ci biedacy, którzy swe oszczędności lokowali w papierach owego towarzystwa, pozbywali się kupionych w czasie hossy papierów, gdy tylko nadchodził okres bezcy i tracili na tym pieniądze, sądząc, że ratują ich resztę. I znów, gdy następowało uspokojenie, zaczynała się hossa. Miliony w ten sposób zarobione wypływały za granicę. To było dla profesora Mościckiego, podówczas młodego, świeżej sławy, zażywającego uczonego, nowością. Po raz pierwszy wypadło mu się znaleźć w konflikcie między światem pracy, to jest fabryką, której inżynierowie i robotnicy robili, co mogliby osiągnąć najwyższą wydajność, a światem spekulacji, dla którego fabryka była rzeczą poboczną przy innych, większych celach. Oczywiście nasunęły mi się myśli o innym ustroju. — Co pan prezydent sądzi o komunizmie? Rozmówca mój uśmiechnął się, po czym rzekł. — Cały ten eksperyment komunistyczny jest tak nadzwyczajnie pouczający. On też stanowi przykład, że reformowanie świata w sposób narzucony z góry nie może mieć powodzenia. Przyrodnik, który chce pracować twórczo, musi wiele czasu poświęcić na to, by móc wreszcie zacząć eksperyment realizować. Dla przyrodnika jego doświadczenia są z pewnością daleko prostsze i mniej skomplikowane. I jemu się zdarza, że w ostatniej chwili stwierdzić mu wypada przeoczenie. Idzie o to, aby tych zmyłek było najmniej. Można je poprawiać i poprawiać, aż wreszcie dochodzi się do momentu realizacji. Dopiero wówczas, gdy już nie ma możliwości błędu, a ofiary są wykluczone, następuje moment końcowy, realizacja. W sprawach tak bardzo skomplikowanych, jak zagadnienie ustroju całego życia gospodarczego, jest tak jak z doświadczeniem przyrodnika. Sprawa ustroju gospodarczego jest nadzwyczajnie złożona, nadzwyczajnie. Eksperymenty drogo kosztują. Najdrożej zaś kosztuje eksperyment Bólu i krwi. Przyrodnikowi takich metod doświadczalnych nie wolno uprawiać. Sądzę, że nawet państwa inny ustrój reprezentujące mogą z nich tu i ówdzie skorzystać i nawet powiedziałbym z powodzeniem, mają bowiem większe szanse ich realizacji i nie tak, jak tam, gdzie się je propaguje. Tak skomplikowana rzecz jak ustrój może się zmieniać tylko w drodze ewolucyjnej. Ideałem byłaby harmonia współpracujących ludzi, zmniejszanie sprzeczności między obywatelami, narodami, państwami. Ustrój kapitalistyczny w teorii się nie przeżył. Czy kapitalizm jest ustrojem skończenie doskonałym? Nie ma ustroju skończonego i nie ma ustroju skończenie doskonałego. Świat jest ciągle w ruchu i winien być w ruchu ku szczytom. Nie wyobrażam sobie ustroju, który by się miał zatrzymać w miejscu. Najwięcej piękna i zdrowia mieści się nie w jakiejś skończonej formie, lecz w życiu, w ewolucji. Ewolucja zaś ustrojowa to marsz z roku na rok w górę. Nadzieja, że idzie się ku lepszemu, umacniana osiąganymi wynikami, jest dla człowieka wszystkim. Wydobyć się z biedy można wówczas, gdy się ma zaufanie do tego, co się już osiągnęło i gdy się wierzy, że jutro będzie lepsze i piękniejsze. Lepiej. Oto jest cel, ku któremu dąży ludzkość. To lepiej. Jest dla człowieka rzeczą tak wielką i doniosłą, że wybór ustroju wydaje się po prostu głupstwem. Jaki byłby ideał ustrojowy dla jednostki? To, co uważam za ideał ustrojowy dla obywatela, to możliwość współdziałania człowieka w ewolucji, w pożądanym celu, ku lepszemu. W dążeniu ku doskonałości nie ma końca. Trzeba być nastawionym na piękno w ruchu, na piękno w samym dążeniu do piękna. A komunizm? Komunizm to eksperyment, który potwierdza teorię, że doktrynerski sposób reformowania świata musi zawieść. Eksperyment ten może zniszczyć i jego przeciwników, i jego autorów, ale udać się nie może. Ja przynajmniej nie wierzę w możliwość udania się tego eksperymentu. Czy pan prezydent nie sądzi, że w ustroju kapitalistycznym dałoby się coś niecoś zreformować? Czy... pan prezydent mówił o jego słabości? Czy nie powinien on odbyć ewolucji ku lepszemu? Naturalnie winien on odbyć swą ewolucję i to już wielki czas, aby się do tego zabrać. Mam wrażenie, że znajdujemy się właśnie na zakręcie. Mam też nadzieję, że świat rozpocznie tę ewolucję od leczenia... Ustroju, powolne, stopniowe zmiany byłyby dobre, dałyby nadzieję lepszej przyszłości. Jaka byłaby w tym rola Polski? Pan prezydent powiada, że przechodził obok spraw społecznych i dlatego mógłby na to pytanie odpowiedzieć tylko z punktu widzenia społecznego. W tym sposobie wyrażania się odzwierciedla się skromność pana prezydenta. Tkwił on w sprawach społecznych, ale mówił, że tylko... Koło nich przechodził, więc posłuchajmy, co mówi o roli Polski w tym procesie ewolucyjnym. Jestem optymistą, co do roli naszej, mówi, jaką odegramy w przyszłości. Mamy bowiem coś, czego nie ma Zachód. W tym miejscu pan prezydent wspomina rozmowę są z pewnym Anglikiem, który odwiedził go w swoim czasie na zamku. Anglik ten powiedział do pana prezydenta — na zachodzie dolar ciągnie wszystko, co lepsze. W Polsce tego dolara na czele Anglik nie widział. Ale widział tego dolara nie dlatego, że Polska jest biedniejsza od zachodu. Tylko dlatego, że w Polsce ludzie mają jeszcze inne cele, poza wzbogaceniem się, które jest najwyższym ideałem na zachodzie. Tam już młody chłopaczek lęka się, mówi pan prezydent, by nie zostać okrzyczanym z powodu nadmiaru idealizmu idealista, romantyk i nienormalny. To na zachodzie synonimy. W Polsce ludzie potrafią pracować dla ideałów bez reszty, w stu procentach. Pieniądz ich pracy nie gra żadnej roli. Uczymy się z roku na rok i widzimy też, jak wielu ludzi znajduje w Polsce zadowolenie z pracy, nie z pieniędzy. I nie z interesów. Stać ich na to. Jestem realnym człowiekiem. Powiada. Jeżeli występuję przeciwko demoralizacji pieniądza, to nie dlatego, abym był przeciwnikiem dobrobytu. Dobrobyt powinien być powszechny. Wówczas dopiero jest możliwa konsumpcja. Gdy zaś jest konsumpcja, jest produkcja. Przez rozbudowę produkcji trzeba w przyszłości stworzyć koniunkturę dla ludzi pracy. Tylko pod tym warunkiem wydobędziemy się z naszych trudności i naszej niedoli. Jestem zwolennikiem takiej pracy, która podnosi dobrobyt. W biedzie niewiele może wyrosnąć. W biedzie tylko można wiele rzeczy zrozumieć. Trzeba dlatego dla ogólnego dobrobytu pracować. Praca dla dobrobytu to całkiem co innego niż wydzieranie przez jednych kęsa chleba innym. Kleszcze, w które jest wzięty świat, znajdują się nieraz w rękach hien. czyż wielkie spekulacje na giełdach amerykańskich i wielkie z nich płynące zarobki, co jest zresztą kwestią przeszłości, oznaczają dobrobyt ogółu. Każda praca twórcza jest czystym interesem, pyta pan o przykład warsztatu pracy. Warsztat rolniczy w niczym nie koliduje z interesami państwa i społeczeństwa. Wszystkie wysiłki, aby podnieść dochodowość rolnictwa, harmonizują w zupełności z dobrem powszechnym w krajach rolniczych. Dobrobyt rolnika jest dobrobytem powszechnym. Dobrobyt rolnika oznacza rozkwit państwa. Czyż różne finansowe operacje tworzą coś... Nie tylko, że nie tworzą, ale często niszczą. Kapitał zaś winien budować. I to jest jego rola. Pieniądz sam nie wystarczy. Trzeba stworzyć koniunkturę dla ludzi pracy. Muszą być ludzie, którzy potrafią państwa, nasze zaś państwo w szczególności, przebudować na organizm zachodnioeuropejski, ale bez jego wad. Trzeba ten organizm wyposażyć w zróżniczkowaną produkcję. Koncentrującą maksimum pracy ludzkiej. Kultura jest potrzebna w każdym dziale, zwłaszcza potrzeba kultury pracy. Gdyby nie było azotu w Jaworznie, nie byłoby chorzowa i ludzi, które mógłbym chorzów uruchomić. Gdyby nie było chorzowa, nie byłoby mościc. I nie byłoby możliwe różne prace w przeszłości i w przyszłości, gdyby nie było chemicznego instytutu badawczego. Instytut ten to najukochańsza idea pana prezydenta. Wprowadził ją w życie w 1922 roku, gdy stworzone dla realizacji jego wynalazków towarzystwo przekazało na ten cel swój majątek powstały z ich realizacji. Jedna tylko instalacja systemu profesora Mościckiego, ustawiona w Drowobyczu, na rzekach Loszeń i Tyśmienica, w ciągu w dziesięciu lat wyprodukowała około dwóch tysięcy wagonów ropy z odpadków emulsji ropnej schwytanej w tych rzekach. Tę ideę zrealizował pan profesor Mościcki w 10 lat po przyjeździe do Lwowa. To był wielki moment w jego życiu. Jak zaczęło mi być duszno w Szwajcarii, powiedziałem panu zresztą przed chwilą, dlaczego zaczęło mi być duszno, zaproszono mnie do Lwowa. Szczęśliwy powróciłem do kraju. Musiałem przecież dbać o swoją higienę psychiczną i dlatego wyrwałem się ze świata, którego sposoby pracy tak bardzo mnie podówczas dziwiły. Zacząłem pracować w innej atmosferze. Wszystkie moje patenty i wynalazki stoją do dyspozycji państwa i jego fabryk. Wszystkie zresztą oddałem memu instytutowi. Utrzymywał się on wszak z moich prac twórczych. Najdroższym moim dzieckiem był ten instytut badawczy. Powołanie go do życia i zachowanie go przy życiu było moją potrzebą i do tej pory cokolwiek mam nowego — mówił o swych wynalazkach pan prezydent — oddaję chemicznemu instytutowi badawczemu. Podczas prezydentury zaniedbałem pracę naukową. Z chwilą jednak, gdy przestanę być prezydentem, wrócę do niej i będę pracował w chemicznym instytucie badawczym. Źródło Konrad Wrzos, Oko w oko z kryzysem, reportaże z podróży po Polsce, Warszawa, 1935, strony 319-331. Przemówienie radiowe z 19 marca 1935 roku z okazji imienin marszałka Józefa Piłsudskiego. Oczywiście, iż u nas, podobnie jak w innych społeczeństwach młodych, które nie zdołały jeszcze wytworzyć powszechnej kultury politycznej, rząd, choćby najlepszy, najbardziej jednolity, choćby oddany całą duszą narodowi i państwu, nie uzyska łatwo życzliwego poparcia, choćby tylko dostatecznego zrozumienia w społeczeństwie. Naturalnie ludzie, którzy często sami nie mogliby się wylegitymować jakimkolwiek realnym twórczym dorobkiem państwowym, mają tupet występowania tak nieodpowiedzialnego, tak krzywdzącego w stosunku do własnych polskich rządów, jak nie odważyłby się występować nigdy dawniej wobec rządów zaborczych. Krytyka bowiem, która w każdym zdrowym organizmie państwowym jest nie tylko potrzebna, ale i niezwykle potrzebna, nie jest równoznaczna z tendencyjnym podrywaniem autorytetu rządów. Często jednak te dwa tak różne pojęcia są u nas mieszane. Archiwum Mościckiego, zespół 404. Przemówienia i wypowiedzi Ignacego Mościckiego. Orędzie po śmierci marszałka Piłsudskiego, prezydenta Rzeczypospolitej. Marszałek Józef Piłsudski życie zakończył. Wielkim trudem swego życia budował siłę w narodzie, Geniuszem umysłu, twardym wysiłkiem woli państwo wskrzesił. Prowadził je ku odrodzeniu mocy własnej, ku wyzwoleniu sił, na których przyszłe losy Polski się oprą. Za ogrom jego pracy danemu mu było oglądać państwo nasze jako twór żywy, do życia zdolny, do życia przygotowany, a armię naszą, sławą zwycięskich sztandarów okrytą. Ten największy na przestrzeni całej naszej historii człowiek z głębi dziejów minionych moc swego ducha czerpał, a nad ludzkim wytężeniem myśli drogi przyszłe odgadywał. Nie siebie tam już widział, bo dawno odczuwał, że siły jego fizyczne ostatnie posunięcia znaczą. Szukał i do samodzielnej pracy zaprawiał ludzi, na których ciężar odpowiedzialności z kolei miałby spocząć. Przekazał narodowi dziedzictwo myśli o honor i potęgę państwa dbałej. Ten jego testament, nam żyjącym przekazany, przyjąć i udźwignąć mamy. Niech żałoba i ból pogłębią w nas zrozumienie naszej całego narodu, odpowiedzialności przed jego duchem i przed przyszłymi pokoleniami. Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki, Warszawa, Zamek, 12 maja 1935 roku. Morze, numer 6 czerwiec 1935, strona pierwsza. Przemówienie pana prezydenta Rzeczypospolitej na Wawelu w dniu 18 maja 1935 roku. Cieniom krakowskim przybył towarzysz wiecznego snu. Skroni jego nie okala korona, a dłoń nie dzierży berła. A królem był serc i władcą woli naszej. Półwiekowym trudem swego życia brał wywładania serca po sercu, duszę po duszy, aż pod purpurem królestwa swego ducha zagarnął niepodzielnie całą Polskę. Śmiałością swej myśli, odwagą zamierzeń, potęgą czynów, z niewolnych rąk kajdany zrzucił, bezbronnym miecz wykuł, granice nam wyrąbał, a sztandary naszych pułków sławą uwieńczył. Skarżony niewolą nauczył honoru bronić, wiarę we własne siły wskrzeszać, dumne marzenia z orlich szlaków na ziemię sprowadzać i w twardą rzeczywistość zamieniać. Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Czynami swemi budził u wszystkich, po wszystkie krańce Polski, iskry tęsknot do wielkości. Miliony tych iskier z milionów serc wracały rozżarzone miłością do tego, który je wskrzeszał, Aż stał się on jasnością spływającą na całą naszą ziemię i płomieniem wytapiającym kruszec bezcenny, który w skarbcu narodowym naszych wartości moralnych pozostanie odtąd na wieki. Wielkie dziedzictwo pozostawił w spadku po sobie ten potężny władca serc i dusz polskich. Cześć, jaką otaczaliśmy Józefa Piłsudskiego za jego życia... Wzmaga się dziś i potężnieć będzie w Polsce z godziny na godzinę coraz stokrotniej. Niech hołdy dziś prochom wielkiego Polaka składane zamienią się w śluby dochowania wierności dla jego myśli w daleką przyszłość przenikających. Niech przekują się w obowiązek strzeżenia dumy i honoru narodu. Niech wolę naszą do twardej pracy i walki z trudnościami zaprawią a serca nasze wielką jego dla Ojczyzny miłością rozpalą. U bram domostw naszych postawmy warty, byśmy bezcennego kruścu, cnód przez niego pozostawionych nie uszczuplili, niczego z wielkiego po nim dziedzictwa nie uronili i byśmy duchowi jego, troską za życia o losy Polski umęczonemu, spokój w wieczności dali. Może, numer szósty, Czerwiec 1935 roku. Strona druga. Wywiad dla Konrada Wrzosa z Ilustrowanego Kuriera Codziennego z 6 lipca 1935 roku. Zapowiedzią woli prezydenta Mościckiego Pozostania na swym stanowisku do końca drugiej kadencji był jego wywiad, udzielony Konradowi Wrzosowi w formie reportażu przez Radio Warszawskie 6 sierpnia 1935 roku. Na pytanie Wrzosa, czy w związku z wyborami nową konstytucją prezydent złoży władzę w ręce przedstawicielstwa narodowego, czy też zgodnie z poprzednim wyborem pozostanie na stanowisku przez pięć dalszych lat? Odpowiedź prezydenta była następująca. Zawsze robię to, co jest potrzebne państwu, jedynie pod tym kątem widzenia uczynić mogę jakieś kroki w przyszłości. Na pytanie, teraz, gdy marszałka nie ma, jak rozwijać się będą losy państwa? Odpowiedź brzmiała. Po linii, którą on, Piłsudski, wskazał. Jego linię mają wszyscy, którzy przy nim stali. Teraz, gdy go nie ma, każdy z nas, podejmując jakąś decyzję, myśli, jakby tego pragnął marszałek. Ilustrowany kurier codzienny, numer 7, 7 lipca 1935 roku. Radiowe przemówienie z 19 marca 1936 roku z okazji imienin marszałka Józefa Piłsudskiego. Apoteozą czynów Józefa Piłsudskiego było definitywne uporządkowanie, wzmocnienie i uregulowanie państwa na Konstytucji z kwietnia 1935 roku. Ustala ona i harmonizuje działalność wszystkich władz państwa i wytycza wyraźną drogę do dalszego jego rozwoju. Odchodząc od nas... Pozostawił Piłsudski wielki, bogaty spadek, którego zrealizowanie wystarczy na długi szereg lat. Stworzył nam państwo, ustalił jego granice, ochronił Polskę przed niebezpieczeństwami z zewnątrz idącymi. Swoją pracą, przemówieniami i licznymi publikacjami wychował dusze nasze, a jego pisma i przemówienia będą miały na szereg pokoleń swój wychowawczy wpływ. Archiwum Mościckiego, zespół 404, strona trzecia. Generał Felicjan Sławoj Składkowski o prezydencie RP Ignacym Mościckim Największą satysfakcją prezydenta Mościckiego było częste zwiedzanie budujących się hut i fabryk Centralnego Okręgu Przemysłowego, leżącego na południe od Sandomierza. Pamiętam, jak stojąc w wykańczalnej hali z stalowej woli prezydent zauważył, jakże cieszę się, jak jestem szczęśliwy, nie jako włodarz tej ziemi, ale jako zwyczajny Polak, widząc narodziny tego dziecka, które wyrośnie w nasz mocny, zorganizowany polski przemysł i nadrobi zaniedbania niewoli. Ten przemysł będzie służył całej Polsce. Bartlowskie wyrażenie Polska A i B było tępione przez prezydenta jako pozostałość odczuwania różnic z czasów zaborów. Polska jest jedna. A tym lepiej, jeżeli nauczymy się wymieniać i uzupełniać różne produkty pracy jej dzielnic. Z myślą o tej przyszłości wyjazdy prezydenta do COP-u, najczęściej w towarzystwie wicepremiera Kwiatkowskiego, nie miały nic wspólnego z reprezentacją, były to raczej fachowe inspekcje naczelnego inżyniera ze skrupulatnym roztrząsaniem na miejscu wszelkich możliwości i ulepszeń technicznych. Ta sama skromność i prostota cechowała stosunek prezydenta Mościckiego do wojska. W czasie parad w święta państwowe... Przyjeżdżał zwykle przed odbierającym defiladę i zasiadał w loży między dyplomatami a rządem, bez odbierania meldunków i honorów. Oto charakterystyczna motywacja tego postępowania. To, że ja jestem prezydentem, to i tak wszyscy wiedzą. Chodzi o to, żeby wojsko widziało wodza, który je stworzył i będzie wiódł w czasie wojny. A i on również musi widzieć i robić przegląd tego wojska, by móc ocenić jego wartości i zdolności. Ten zwyczaj trwał zarówno za życia marszałka Piłsudskiego, jak i po jego śmierci. Po ukończeniu jednolitego uzbrojenia wojska zaczęliśmy budować fabrykę działek przeciwpancernych i lotniczych. Pan prezydent w mej obecności i zastępcy mego, pułkownika dyplomowanego Ulrycha, odbył dłuższą, wstępną, fachową dyskusję z inżynierami nad produkcją tych działek, które później, choć niewystarczające ilościowo, zdały tak dobry egzamin w czasie wojny z Niemcami. Te długie, chwilami ciężkie dyskusje naukowe odbywały się najczęściej w Instytucie Technicznym Uzbrojenia i Centrum Badań Balistycznych w Zielonce pod Warszawą. Prezydent szczególnie lubił prowadzić tam rozmowy fachowe ze zdolnym i energicznym podpułkownikiem inżynierem Witkowskim. Felicjan Sławoj Składkowski Nie ostatnie słowo oskarżonego wspomnienia i artykuły. Londyn 1964, strony 148 do 149. Przed powołaniem gabinetu generała Felicjana Sławoj składkowskiego 13 maja 1936 roku. Na skutek konieczności opanowania ciągłych rozruchów, wywoływanych głównie bezrobociem, uzgodniliśmy z generałem Śmigłym, by panu zaproponować objęcie rządu. Minister Kwiatkowski pomoże panu rozładować bezrobocie. Czy pan się zgadza? Otrzymawszy krótką odpowiedź pozytywną, prezydent omówił ze mną nazwiska proponowanych ministrów, po czym ciągnął dalej. Tu mamy stałe zwyczaje od czasów pana marszałka Piłsudskiego, że minister spraw zagranicznych, pan Beck, porozumiewa się ze mną bezpośrednio. Naturalnie pan musi wiedzieć o wszystkim. Poza tym, jak pan wie, specjalnie interesuje mnie przemysł wojenny, reforma rolna prowadzona przez pana Poniatowskiego i oświata, z kolegą moim profesorem Świętosławskim. Sprawy ekonomiczne prowadzi od śmierci komendanta pan Kwiatkowski, do którego mam zupełne zaufanie. Będzie pomagał panu jako wicepremier gospodarczy i przewodniczący Komitetu Ekonomicznego Ministrów. Czy te rzeczy panu odpowiadają? Oświadczyłem, że z ministrem Kwiatkowskim pracowałem już zgodnie w gabinetach marszałka Piłsudskiego, i że moim zdaniem bliski kontakt ministrów z panem prezydentem wyjdzie tylko na dobro służby. To jednak, jeżeli mam zaprowadzić porządek w państwie, proszę dla siebie również o tekę ministra spraw wewnętrznych, by nie tylko koordynować w Warszawie pracę ministrów, ale mieć bezpośrednią ingerencję w terenie. Dla premiera ustępującego rządu Kościołkowskiego proponuję tekę ministra pracy i opieki społecznej. Pan prezydent pomyślał chwilę, po czym powiedział... To już, jak pan uważa, ma pan w sprawach wewnętrznych dawne doświadczenie. I pożegnał się ze mną. Przemówienie na Radzie Gabinetowej, 15 czerwca 1936 roku. Prezydent zaczął od przypomnienia tego, że obowiązkiem wszystkich obywateli kraju jest przestrzeganie nowej konstytucji. Są w niej ujęte zasady prawne, określona pragmatyka rządzenia, którą należy stosować. Nie ma natomiast i nie może być żadnych pozakonstytucyjnych sił, pozakonstytucyjnych ośrodków władzy. Stąd też cały rząd, premier i ministrowie pamiętać muszą o swych prawach, obowiązkach. Konstytucja stwierdza wyraźnie, że są oni odpowiedzialni tylko przed prezydentem. Rząd jest rządem prezydenta. On wyłącznie, a nie kto inny, ustala jego politykę, kieruje nim. Cezary Leżeński, Kwatera 139, Warszawa 1989, tom pierwszy, strona 224. Przemówienie radiowe wygłoszone 28 czerwca 1936 roku z okazji Święta Morza. Widzimy, że tylko z silnym liczy się świat, że żadne gwarancje, żadne układy nie zapewnią narodowi niezależności w tym stopniu, co jego własna moc. Tak jak stanęliśmy wszyscy przy budowie wyjścia na wolny gościniec świata, świadomi, że bez tego zbiorowego wysiłku nie spełniłoby się dzieło, na które dzisiaj z dumą spoglądamy, tak za obronnością tego dorobku i zapewnieniem mu dalszego spokojnego rozwoju musi stanąć czujna i troskliwa o przyszłość myśl nasza i celowo zorganizowany wysiłek. Morze, numer 7 lipiec 1936 roku, strona pierwsza. Głos na Naradzie Zamkowej, zorganizowanej 1 października 1936 roku, przeciwko dewaluacji złotego. Zasadniczy referat wygłosił Eugeniusz Kwiatkowski, wypowiadając się przeciw dewaluowaniu złotówki. Mościcki przemawiał bardzo wyraźnie przeciwko dewaluacji, którą uważałby nie tylko za niewskazaną, ale za szkodliwą. Obawiałby się reperkusji socjalnych w formie strajków i temu podobne. Uważa, że względy przemawiające przeciwko dewaluacji przeważają nad względami przemawiającymi za nią. Odnosił wrażenie, że zagranica dąży do przywrócenia stosunków gospodarczych przedwojennych, co wydaje mu się nie do urzeczywistnienia. Trzeba w Polsce jak najwięcej ograniczać stopę życia i zwalczać niepokój szerzony przez niektóre koła. Sądził, że... Wysłanie kogoś za granicę jest zbyteczne, gdyż i tak nic dać nie może. W odpowiedzi na tę ostatnią uwagę generał Rydz-Śmigły oświadczył, że podtrzymuje nadal swój punkt widzenia, że wysłanie kogoś za granicę jest konieczne, przy czym podróż tam miałaby charakter czysto informacyjny. Po tych wyjaśnieniach pan prezydent cofnął swoje zastrzeżenia. Diariusz i teki Jana Szembeka, tom drugi, strona 297. Przemówienie na dziedzińcu zamkowym, wygłoszone 10 listopada 1936 roku, podczas wręczania buławy marszałkowi Edwardowi Rydzowi Śmigłemu. Naczelny Wodzu Sił Zbrojnych Dzisiejszy dzień jest dla mnie dniem radosnym. A mam nadzieję, że okaże się on ważny dla całej Polski, zaznaczając się w historii naszego odrodzonego państwa jako moment wysokiej doniosłości. W dniu tym wręczam ci, naczelny wodzu, buławę marszałkowską jako symbol twojej wielkiej roli w państwie. Buława hetmańska, którą za chwilę ci podam, nie jest jedynie oznaką najwyższego stopnia wojskowego. Współczesna rzeczywistość wymaga zrozumienia tego uroczystego aktu w znaczeniu szczególnie szerokim. Masz razem z prezydentem, szanując jego obowiązki konstytucyjne, prowadzić Polskę ku świetności. Tytuł do tej roli sam sobie wyrąbałeś przez długoletni trud. Tym trudem, współpracując bezpośrednio z wielkim naszym marszałkiem, przyczyniłeś się szczęśliwie do stworzenia i ugruntowania naszej niepodległości. Niech więc dzisiejsza uroczystość, związana z Twoją osobą i odczuta radośnie w całej Rzeczypospolitej, jeszcze więcej doda Twego ducha w pracy dla drogiej nam Ojczyzny. Cytat z Cezarego Leżyńskiego, Kwatera 139, tom pierwszy strona 253. Odpowiedź marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego na przemówienie prezydenta. Jeżeli trudno jest przewidywać rezultaty swej pracy wtedy, kiedy ona łączy się z losem narodu znajdującym się w ręku opatrzności, jeżeli zuchwalstwem jest dawać w tych okolicznościach jakiekolwiek zapewnienia, to sądzę, że wolno jest człowiekowi zawsze dać jedno zapewnienie. Zapewnienie czystości intencji i zamierzeń i rzetelności wysiłków. Jak wyżej strona 255. Zarządzenie z 10 listopada 1936 roku o mianowaniu generała Edwarda Ryza-Śmigłego marszałkiem Polski. W uznaniu odniesionych zwycięstw przy zdobywaniu niepodległości i wielkich zasług, jakie dla narodu i państwa położył generalny inspektor sił zbrojnych, następca pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, jako też nadając wyraz powszechnym pragnieniom narodu i wojska, mianuje generała broni Edwarda Ryza-Śmigłego marszałkiem Polski. Dziennik awansowy Ministerstwa Spraw Wojskowych, numer 6 z 11. Listopada 1936 roku, strona pierwsza. Zarządzenie z 11 listopada 1936 roku o nadaniu orderu Orła Białego marszałkowi Edwardowi Ryzowi Śmigłemu. Nadaję order Orła Białego marszałkowi Polski Edwardowi Śmigłemu Ryzowi. Generalnemu inspektorowi sił zbrojnych, pierwszemu i najwierniejszemu żołnierzowi Józefa Piłsudskiego za zwycięstwa i wybitne zasługi położone w walce o niepodległość, w pracach nad organizacją i wyszkoleniem wojska oraz nad ugruntowaniem bytu państwowego Rzeczypospolitej. Dziennik personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych, numer 3 11 listopada 1936 roku, strona pierwsza. Pismo z dnia 9 grudnia 1936 roku z okazji dwudziestolecia pracy Chemicznego Instytutu Badawczego. Bardzo żałuję, że z powodu niezdrowia nie mogłem wziąć udziału w uroczystości obchodu dwudziestolecia działalności twórczej Chemicznego Instytutu Badawczego. Doceniając rolę tej tak wysoce pożytecznej instytucji dla naszego kraju, zachowałem dla niej ponadto... Specjalne uczucia osobiste, bowiem byłem czynnie związany z jej powstaniem i z jej rozwojem. Sprawozdanie z uroczystego posiedzenia Chemicznego Instytutu Badawczego z okazji dwudziestolecia pracy w okresie od 1916 do 1936 roku. Warszawa, 1937 rok, strona trzecia. Fragment przemówienia... 19 marca 1937 roku przez radio z okazji...